Do Cię chodź w każdej chwili, z Tobą Jezu, gdy spoczniemy wraz. Bogaś niebios nas pośmieli, być w Ojczyźnie już powietrzny czas. Choć już Twoje imię też tu mamy, z tęsknych serc wołamy tak przechodów tak nam mówisz, amen. Słodkie to jest